mnie ludzie troszeczkę nie rozumieją przynajmniej moi, moi rodzice tak? i mi się wydaje że ja jestem lężej nie chcę nigdzie chodzić nigdzie yy, ćwiczyć czy cokolwiek, tak? bo mi się nic w tym mieście nie podoba nie ma nigdy nawet za młodych lat nie było dla mnie niczego tutaj yy, co bym się tutaj podobało w tym mieście tak i bym chciał uczęszczać, czy coś takiego. Dlaczego oni się upali, że w tym mieście? A może ja nie chcę siedzieć w Grudziądzu? Zrozumcie. Skoro nic tu dla mnie nie ma, nic tu dla mnie, mi cień tutaj, nic nie podoba, ja nie chcę nigdzie chodzić, nie chcę chodzić na e, siłownię, tego ja mam w dupie, tą siłownię, co jest tutaj, i te miasto... Bo dla mnie to miasto, wiecie co, ja ze względu na was tu kurwa siedzę, bo jakie miałbym, miałbym życie samemu żyjąc, bez was. Tutaj e, nie dałbym rady, tak? Ja wiem, że ja tu mam spokój. Dobra, mam spokój, bo jestem z wami tego. Ale kuźwa, wiecie co, Ja nie polega to na tym, żebym ja... E, Moim zdaniem, że jak tu nic nie ma, tak, to i tak ja muszę tu siedzieć w tym, w tym miejscu, tak? W tym Grudziądzu. Skoro i tak nic nie ma. Nie ma nic, co, co by mogli otworzyć. Tak. Ja nie będę czekał w nieskończoność, aż otworzą coś tam dla mnie, tak? W tym Grudziądzu, bo tutaj dla mnie nic nie ma, nigdy nic nie było. Dla taty był żurzel, dla mamy był żurzel, dla mnie to mnie to kompletnie nie interesuje. Gdyby u nas kółko snookerowe by było, kuźwa, by człowiek, człowiek by poszedł na to. Nieważne, ile by to kosztowało, by człowiek poszedł. Bo by było. A tak, tu nie ma dla mnie nic. Nic wartościowego w tym mieście nie ma. Chociaż w tym mieście żyję, rozumiecie? Tu nic się dla mnie nie liczy jako miasto. I ja ciąg chcąc coś osiągnąć, czy wyrwać się od was ja bym musiał się wyrwać z tego miasta wyrwać z tego miasta, które nic dla mnie nie znaczy yy, gdzieś wyjechać do większego miasta gdzieś, gdzie coś jest, tak gdzie jest to wszystko rozbudowane, czy coś i gdzieś uczęszczać wtedy, tak na jakiś tenis, no nie wiem Tenis u nas jest, ale to, to jest wiadomo dla tam klubowiczów czy coś. No. Ale nie ma dla nas ani snukera kuźwa, yy, czy bilarda nawet, głupiego, kurwa, w barach to masz tylko, co masz tego, to masz bilard, tak? A ja mi nie interesuje bilard. Ja bym chciał normalny snooker. Tak samo iść gdzieś, yy, niekoniecznie musiałby być to snooker, tak? Ale w ogóle, żeby coś tu było, tak? Żeby coś było tu nowego. żeby ja mógł się zainteresować. Żeby coś mi się tutaj podobało. Ale tu od moich najmłodszych lat nic mi się w tym mieście nie podobało. Grudziądz. Teraz mieszkamy yy, Tarpno, tak? To jest też gdzieś Grudziąd, coś tego. Ale to cały czas ten Grudziądz cholerny. Ja go nie znoszę, wiecie, ja bym wolał, wiecie co, wyjechać z tego miasta. Bo ja go ja go nie znoszę. Tak jak się miał w swoje życie ułożyć, to kurwa nie tutaj. Nie tutaj. I zrozumcie to, kurde. Tu nie chodzi o to, że ja jestem, jestem leni, że ja nic nie chcę. Ja chcę. Tylko ja bym musiał się stąd wynieść, a wy się na to nigdy nie zgodzicie, żebyś, żeby ja um, ten grudziąt opuścił. tak? Bo dla was to... Te, to miejsce jest najważniejsze tak, te miejsce jest dla was najważniejsze, tu się wychowaliśmy kupę, kupę czasu a ja, ja chciałbym się stąd wyrwać z tego miejsca ja bym coś robił coś, wiecie, coś coś sobie w tym życiu ułożył ale nie tu, nie tu bo tu nic nie ma ja tu nigdzie nie pójdę, nic mi się tutaj nie podoba, wszystko co tu jest w tym grudziądzu, nic mi się nie podoba nic nie ma się o co zahaczyć, kompletnie nic mi się tutaj nie widzi. Tata ma swoje ryby, ma swój żurzel, To mu się to podoba, bo on ma tu. Ale mi ni cholery się tu nic nie podoba, rozumiesz? Nic. Ja bym wolał gdzieś, nie wiem, do Torunia, do Bydgoszczy, gdzieśkolwiek indziej niż tutaj. W mieście bardziej rozbudowanym niż Grudziądz, to co, co jest coś, co... Jest coś do zaoferowania. Coś, co u nas nie ma. I dlatego tak myślę, tak? Dlatego nie cierpię swego miasta. Nie cierpię z tego miasta y, dlatego, że tu nic nie ma. A mam tu być, wiecie co? I się męczyć. I mam... Y, nie mieć nie mieć żadnego życia. Jeśli bym chciał jakieś życie rozpocząć, to bym musiał stąd wyjechać. Stąd wyjechać. Kompletnie. Nie wiem, czy do Bydgoszczy, czy do Terunia, czy do jakiegoś miasta, co, co, co ten. Ale oczywiście mama by się od nazywała, tak? Że ja poza miastem, gdzieś daleko od niej i tak dalej. A ja kiedyś muszę się wyrwać z tego gówna, tak? I ja nie mogę tu żyć. Bo w tym mieście mi się nic nie podoba. Jeśli ja chcę sobie ułożyć jakieś życie, to nie tutaj. Bo mi się zdaje, że to nie jest moje miejsce. Dlatego ja sobie tego życia nie mogę ułożyć z tego względu, że to nie jest mój, moje miejsce. Moje miejsce bez Was. Moje miejsce bez yy, Waszej kontroli, pytania, co Ci jest, co, co jak tego. Ja otrzymam tutaj wszystko i tak dalej, ale mi się to miejsce nie podoba, bo nie ma w nim nic ciekawego dla mnie. Dla was może jest, ale dla mnie nic tu nie ma. I dlatego jest jak jest. Ja bym musiał się wyrwać, musiałbym się gdzieś wyjechać, tak, wyjechać nawet do innego miasta, tak, nie grudziąc, ale do innego miasta zobaczyć kawałek świata, kawałek wiecie za trochę tych miejscowości co jest do zaoferowania co dzieje jest do zaoferowania potem tam uczęszczać, coś robić bo tutaj nic nie ma tutaj nic nie ma dla mnie nic zrozumcie to w końcu tu nie jest to, że ja nie chcę czy coś, tylko tu dla mnie nic nie ma, nic nie ma żyję, wegetuję, bo kurwa ty wy tu żyjecie, rozumiecie? bo jak ja sobie w innym mieście poradzę sam chciałbym innego życia, chciałbym mieć kogoś dlatego, chciałbym mieć kogoś chociażby nawet, żeby się stąd wyrwać tak, żeby e, ktoś był przynajmniej, żeby dał mi szansę wiecie co, wy, wynieść się stąd Gdziebym znalazł swoje miejsce, gdziebym znalazł, czy miłość, czy cokolwiek, tak? Coś, co by mnie przytrzymało, wiecie co, w tym życiu, mm, gdzie bym miał o co walczyć. Jakieś specjalne miejsca, tak? Nie ma nic. Dobra, jest tu Darek, dobra, jest Darek, ale na, wiecie co, na Darku się nie kończy, kurwa. Całe, całe życie tutaj, żyć z wami, Gówno z tego mieć Być wiecznie niezadowolonym Kurwa, że tu nic nie ma dla mnie Że, że Mimo tego, że żyję w tym mieście Nic mi się w nim nie podoba, to znaczy, że to nie jest moje miejsce Tak, że ja e, Nie chcę w nim być Tak, i bym wolał, wiecie co Wyjechać gdzieś dalej, poznać innych ludzi Inne miasto czy coś Żeby Żeby, kurde, nie wiem, przeprowadzić się Albo od was się wyrwać Albo cokolwiek, nie Żeby, żeby tego nie żeby nie być tuż w tym grudziązu. tak? Bo tylko mi się wydaje, że w innym miejscu znajdę sobie dla ciebie coś ciekawego, bo tutaj nie ma dla mnie nic, niczego. To, co robią, otwierają, nie wiem. To by musiała być... Nie wiem, to by musiał być tak poinformowany, że w tym miejscu są... W tym mieście są takie rzeczy, że tego. Ale ja nie chcę byle jakich rzeczy, rozumiecie? Byle jakich. Ja chciałbym gdzieś chodzić, gdzie coś by było, gdzie coś by było do zaoferowania, tak? Jak chcesz gdzieś iść, to musisz dojeżdżać kuźwa do jakiegoś miasta, czy to Gdańsk, czy jakikolwiek inny, żeby się gdzieś zapisać, kurwa, żeby chodzić gdzieś, tak? To musisz dojeżdżać. Później tu z powrotem przyjeżdżać, chociaż ta dziura ci się nie podoba tutaj, nie, nie podoba ci się ten Grudziądz. Wolałbyś nie dojeżdżać, tylko zostać tam. Tam, gdzie to jest i koniec. No nie mówcie mi, wiecie co, że, że, że ja nie mam planów, ja nie chcę niczego, tak. Ja powiedziałem raz kiedyś, mówię, że jak ja chcę coś osiągnąć, ja muszę stąd wyjechać. wynieść. się. I tu nie chodzi o wasze mieszkanie, czy cokolwiek, czy od was uciec, czy cokolwiek, ale wynieść się z tego miasta. Z tego miasta, co nic dla mnie nie znaczy nie jest dla mnie ważne, nie obchodzę świąt, nie obchodzę, komple znaczy może świąt nie, bo święta obchodzimy ka w każdym tam miejscowości, ale nie obchodzę żadnych jakichś tam, wiecie co, kompletnie mam w dupie, co w tym mieście się dzieje, co oni tam wymyślają i tak dalej, mam to w dupie. I ja bym wolał, wiecie co, wolałbym gdzieś w inne miejsce, może i bez was, ale może by było mi lepiej, wiecie, może by było mi lepiej niż ciągle, wiecie co, kłócić, kłócić się z ojcem, przejmować się nim. Mnie naprawdę tu nie pasuje tu być. Bo tu niczego dla mnie nie ma. I tutaj też czuję się załamany w pewnym sensie, że kurwa nic dla mnie tutaj nie ma. Nic, nikogo, nawet kogoś, żeby mnie coś przytrzymało. a nawet ktoś jakby tu był. Ja nie chcę w tym mieście żyć, kurde. Ja bym wolał w innym mieście żyć. Zobaczyć coś więcej, kuźwa, niż tylko te sklepy, yy, trochę dom, trochę tego, trochę parę mieszkań, kurde, życie tutaj i tego. Dobra, mam to mieszkanie, ale może ja nie chcę tu być. Zastanówcie się nad tym, czy ja w ogóle chcę tu, czy chcę tu żyć w tym Grudziądzu. Zadajcie sobie to pytanie. Czy mi się to miasto podoba, czy, czy ma dla mnie sens, czy ja coś myślę tutaj w sensie w tym mieście, tak, czy... Czy jest to dla mnie war wartościowe miasto, czy cokolwiek. Tak? Nigdy się o nie, o to nie spytaliście. Co ja o tym myślę? Ale dla mnie jest one bezwartościowe. Bez. Bezwartościowe, gówniane i gówno. Tak? To, że ojcu się tu podoba, to nie znaczy, że mi musi się tu podobać. Także tak to widzę. Moje miasto. Kupa gówna. Żużel, kuźwa, tylko co jest najpopularniejszy. Nic więcej nie ma za oferowania. Jest MKS Stal, kuźwa, ale to, to tam masz yy, masz yy, ping-ponga, kuźwa, jakiś tam klub sportowy gówniany zresztą. Piłki w ogóle nie mamy. A iść, to tak, takim byście co? Takie. Takie miasto, wiecie, to, to jakbym się na wieś wyprowadził, wiesz, tak, tak się czuję tutaj. Jakbym się na wiochę wyprowadził, kurde, to to takie, takie warunki mam w tym mieście, a niby to się miasto nazywa. Ja bym wolał, wiecie, co, nie wiem, do Torunia, do Bydgoszczy, do jakiegoś większego miasta, gdzie coś gdzieś jest rozbudowane, gdzie coś oferują, tak. I jak już bym gdzieś coś znalazł, to bym tam został. Pierdziele. Nie wracałbym, nie dojeżdżałbym. Wiecie, co z powrotem tutaj, bo tu by mnie nie interesowało. Zresztą tu mnie nic nie interesuje, wolałbym tam zostać. Także nie rozumiecie mnie, co ja myślę, tak? On Na temat tego miasta, co mi się w nim nie podoba i tak dalej. Ale muszę w tym głównie być, bo Wy, wy tu jesteście, tak? Dlaczego tak jest? Jak mi się to miasto kompletnie nie podoba. No je kompletnie w dupie. I nawet gdybym gdzieś znalazł miejsce, to nie chciałbym tu wracać, wiecie? Naprawdę. Nie chciałbym tu wracać do tego grudziądza. Do tego badziewia. Które nic na mnie nie znaczy. Tylko tyle, że się tu urodziłem. Tu przeżyłem kilkadziesiąt, kilka... No, kilkadziesiąt, kilkanaście lub, lub spory kawał czasu tak. spory kawał czasu ale poza tym nic tu dla mnie w tym mieście się nie liczy nic tylko wy może zrozumiecie to co miałem na myśli moje miasto kupa gówno